Wysłuchaliście historyjki, teraz zapraszam na pytania i odpowiedzi. Wrócę na początek tej historyjki i przeczytam ją jeszcze raz, ale tym razem będę zadawał pytania. Proszę, odpowiadaj na pytania na głos. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, możesz zatrzymać na chwilę nagranie. Możesz też tylko słuchać, jak ja odpowiadam, na pytania. Łukasz ma 25 lat i mieszka w Warszawie. Kto ma 25 lat? Łukasz czy Kasia? Łukasz. Łukasz ma 25 lat, a nie Kasia. Gdzie on mieszka? Gdzie mieszka Łukasz? W Warszawie czy w Krakowie? W Warszawie. Łukasz Mieszka w Warszawie. Hmm, kto mieszka w Warszawie? Łukasz. Łukasz mieszka w Warszawie. Gdzie on mieszka? W Warszawie. Łukasz mieszka w Warszawie. Ile lat ma Łukasz? 25. On ma 25 lat. Jego dziewczyna ma na imię Kasia. Czyja dziewczyna ma na imię Kasia? Łukasza. Łukasza dziewczyna ma na imię Kasia. Czy dziewczyna Łukasza ma na imię Jola? Nie, nie Jola. Jego dziewczyna ma na imię Kasia. Jak ma na imię dziewczyna Łukasza? Kasia. Ona ma na imię Kasia. Razem z Kasią mieszkają w jednopokojowym mieszkaniu. Kto mieszka w jednopokojowym mieszkaniu? Łukasz i Kasia. Oni mieszkają w jednopokojowym mieszkaniu. Ile ma ich mieszkanie? Jeden, dwa, a może trzy? Jeden. Ich mieszkanie jest jednopokojowe, czyli ma jeden pokój. Gdyby miało dwa pokoje, to powiedzielibyśmy, że jest trzypokojowe. Dwupokojowe, a jeśli miałoby trzy pokoje, to byłoby to mieszkanie. Trzypokojowe. Ok. Kto mieszka w jednopokojowym mieszkaniu? Łukasz i Kasia. Oni razem mieszkają w jednopokojowym mieszkaniu. Czy oni mieszkają osobno? W różnych mieszkaniach? Nie. Oni mieszkają razem. Oni razem mieszkają w jednopokojowym mieszkaniu. W jednym mieszkaniu Mieszkają razem Łukasz i Kasia Łukasz nie lubi sprzątać I często rozrzuca swoje rzeczy hmm, Czy Kasia nie lubi sprzątać? Nie, nie Kasia Łukasz nie lubi sprzątać Czego nie lubi robić Łukasz? Sprzątać On nie lubi sprzątać czy Łukasz lubi sprzątać? Nie, on nie lubi sprzątać. Czy Łukasz yy, rozrzuca swoje rzeczy? Tak, on często rozrzuca swoje rzeczy. Czy Łukasz ma porządek w swoich rzeczach? Nie, on nie ma porządku On rozrzuca swoje rzeczy Rozrzuca swoje rzeczy Czyli kładzie w różne miejsca A to położy koszulę Na krześle A bluzę na łóżku Każdą rzecz w innym miejscu To znaczy rozrzucać swoje rzeczy Okej, okay. Kto rozrzuca swoje rzeczy? Łukasz czy Kasia? Łukasz, Łukasz rozrzuca swoje rzeczy, a nie Kasia. Mam tego dość. W tym domu brakuje tylko dziada z babą, powiedziała kiedyś Kasia. Czy Kasia powiedziała, że więcej tego nie wytrzyma? Że w tym domu jest wielki bałagan? Tak, ona powiedziała Mam tego dość Czyli więcej tego nie wytrzymam W tym domu brakuje tylko dziada z babą Brakuje tylko dziada z babą Czyli, czyli w tym domu jest wielki bałagan, Wszystko jest porozrzucane Kto powiedział, że w tym domu brakuje tylko dziada z babą? Kasia Kasia powiedziała, że w tym domu brakuje tylko dziada z babą. Czy Kasia powiedziała, że chce przyprowadzić swojego dziadka i babcie? Nie, ona tak nie powiedziała. Ona powiedziała, że w tym domu brakuje tylko dziada z babą, czyli że w tym domu jest wielki bałagan. Czy Łukasz powiedział, że ma dość już bałaganu? Nie, to nie Łukasz tak powiedział. To Kasia powiedziała, że ma już dość bałaganu. Powiedziała, że ma już dość tego nieporządku. Czy tylko ja mam sprzątać w naszym mieszkaniu? Mm. Albo zaczniesz sprzątać po sobie, albo wyprowadzam się. Dłużej tego nie wytrzymam, ostrzegła Kasia. Czy Kasia zapytała Łukasza, czy tylko ona ma sprzątać w ich mieszkaniu? Tak, ona zapytała, czy tylko ja mam sprzątać w naszym mieszkaniu, a ty nie będziesz robił nic? Czy tylko ja mam zajmować się naszym mieszkaniem? A potem ostrzegła go. Albo zaczniesz sprzątać po sobie, albo wyprowadzam się. Wyprowadzam się, czyli zabieram swoje rzeczy i nie będę dłużej z tobą mieszkała. OK? Dłużej tego nie wytrzymam to powiedział, dłużej tego nie wytrzymam, Łukasz czy Kasia? Kasia, ona powiedziała, że dłużej tego nie wytrzyma Już dłużej nie może tak żyć Ona już nie chce dłużej żyć w takim bałaganie O co ci chodzi, jak zawsze dzielisz włos na czworo? Odpowiedział Łukasz czy Łukasz powiedział, że Kasia jest zbyt drobiazgowa? Zbytnio przywiązuje wagę do drobiazgów? Tak, on powiedział, dzielisz włos na czworo, czyli zbytnio przejmujesz się drobiazgami. Nie potrafię sprzątać. Sprzątanie to dla mnie czarna magia. Powiedział Łukasz Czy Łukasz powiedział, że umie sprzątać? Nie, on powiedział Nie potrafię sprzątać Sprzątanie to dla mnie czarna magia Czarna magia to oczywiście coś, czego nie rozumiem Lub nie wiem jak to zrobić kto powiedział, że sprzątanie to dla niego czarna magia? Łukasz czy Kasia? Łukasz. Łukasz powiedział, że sprzątanie to dla niego czarna magia, czyli coś, czego nie potrafi zrobić. Na pierwszy rzut oka Łukasz wydawał się Kasi porządnym chłopakiem, ale to były tylko pozory. Czy na początku Łukasz wydawał się Kasi porządnym chłopakiem? Tak, na początku, czyli na pierwszy rzut oka Łukasz wydawał się porządnym chłopakiem. Porządny chłopak to taki chłopak, który utrzymuje porządek, który lubi porządek. Ale to były tylko pozory. Pozory, to coś co nam się wydaje na początku Ale później okazuje się, że to nie jest prawda Łukasz miał dobrą pracę w banku I zawsze był czysto ubrany Kto miał dobrą pracę w banku? Łukasz Łukasz miał dobrą pracę w banku czy Łukasz pracował w szkole? Nie, on nie pracował w szkole. On pracował w banku. Łukasz miał pracę w banku, czyli pracował w banku. I zawsze był czysto ubrany. Czy Łukasz był chodził brudny? Nie, Łukasz nie chodził brudny. On zawsze był Czysto ubrany? Czy Łukasz zawsze miał czyste ubranie? Tak, on zawsze miał czyste ubranie. On zawsze był czysto ubrany. Kto był zawsze czysto ubrany? Kasia czy Łukasz? Łukasz, nie mówimy teraz o Kasi, mówimy teraz o Łukaszu. Łukasz zawsze był czysto ubrany. Gdzie pracował Łukasz? W banku. W banku. On miał dobrą dobrą pracę w banku. Łukasz pracował w banku. Był prawą ręką dyrektora oddziału kredytów. Czy Łukasz był pomocnikiem dyrektora oddziału kredytów? Tak, on był prawą ręką dyrektora oddziału kredytów, czyli był jego pomocnikiem. Był yy, ważną osobą, która pomagała dyrektorowi. Był jego prawą ręką. Czy Łukasz był jego Lewą ręką? Nie, nie, nie, nie. Nie ma takiego powiedzenia: być lewą ręką. Był prawą ręką dyrektora oddziału kredytów. Oddział kredytów to taki wydział w banku, taka część banku, która zajmuje się przydzielaniem kredytów. I Łukasz był prawą ręką dyrektora oddziału kredytów. Kasia bardzo kochała Łukasza i nie zwracała uwagi na bałagan w mieszkaniu. Kto bardzo kochał Łukasza? Kasia. Kasia bardzo kochała Łukasza. Czy Kasia zwracała uwagę na bałagan w mieszkaniu? Czy to jej przeszkadzało? Nie, ona nie zwracała uwagi na bałagan w mieszkaniu. Czyli yy, ten bałagan na początku jej nie przeszkadzał. Chociaż był bałagan w mieszkaniu, to ona nie zwracała na to uwagi. Kto nie zwracał uwagi na bałagan w mieszkaniu? Kasia. Kasia nie zwracała uwagi na bałagan w mieszkaniu. Łukasz oczywiście też, ponieważ Łukasz był bałaganiarzem. On sam robił ten bałagan. Jednak po pół roku mieszkania razem miała już tego dość. Kiedy Kasia miała już dość bałaganu? Po pół roku. Ona z Łukaszem mieszkała przez Pół roku i na początku nie zwracała uwagi na bałagan. Jednak po pół roku miała już tego dość. Już nie mogła tak dłużej żyć. Ten bałagan zaczął jej przeszkadzać. Czego Kasia miała już dość? Bałaganu czy Łukasza? Bałaganu. Ona nie mogła już Dłużej wytrzymać tego bałaganu Denerwowało ją, gdy Łukasz Robił bałagan Co ją denerwowało? Gdy Łukasz robił bałagan Ją denerwowało, gdy Łukasz Robił bałagan Kto robił bałagan? Łukasz czy Kasia? Łukasz Łukasz robił bałagan, a nie Kasia. Kasia denerwowało, gdy Łukasz robił bałagan. Czy Kasia była zła na to, że Łukasz robił bałagan? Tak, ją to denerwowało, czyli była na to zła. Kasia postanowiła, że wyjedzie na kilka tygodni do Hiszpanii. Kto postanowił, że wyjedzie do Hiszpanii? Kasia czy Łukasz? Kasia. Kasia postanowiła, że wyjedzie na kilka tygodni do Hiszpanii. Czy Kasia postanowiła, że wyjedzie na kilka tygodni do Australii? Nie, nie do Australii. Do Hiszpanii. O, ona postanowiła, że wyjedzie do Hiszpanii. Czy ona chciała wyjechać na kilka dni, czy na kilka tygodni, a może na kilka miesięcy? Na kilka tygodni. Ona postanowiła, że wyjedzie na kilka tygodni, a nie na kilka dni, ani na kilka miesięcy. Na kilka tygodni. Kasia chciała wyjechać do Hiszpanii na kilka tygodni. Kilka tygodni to dwa, trzy, cztery tygodnie. Okej. Okay. Dokąd chciała wyjechać Kasia? Do Hiszpanii. Ona postanowiła, że wyjedzie do Hiszpanii. Jej ciotka Beata mieszka w Hiszpanii. Ona ma tam piękny dom blisko plaży. Kto mieszka w Hiszpanii? Ciotka Łukasza czy ciotka Kasi. Ciotka Kasi. Ciotka Kasi mieszka w Hiszpanii, a nie ciotka Łukasza. Jak ma na imię ta ciotka? Beata. Ta ciotka ma na imię Beata. Ciotka Kasi, która mieszka w Hiszpanii, ma na imię Beata. Czy ona mieszka. Bardzo daleko od plaży? Nie. Ciotka Kasi, Beata, ma dom, który jest bardzo blisko plaży, a nie daleko. Czy ona ma piękny dom, czy brzydki? Piękny. Ona ma tam piękny dom, blisko plaży. Kto ma blisko plaży piękny dom? Ciotka Łukasza czy ciotka Kasi? Ciotka Kasi ma piękny dom blisko plaży. Kasia poleciała do Hiszpanii samolotem. Czy Kasia pojechała do Hiszpanii pociągiem? Nie, nie, nie. Kasia nie pojechała pociągiem. Ona poleciała do Hiszpanii samolotem. Kto poleciał do Hiszpanii? Łukasz czy Kasia? Kasia. Ona poleciała do Hiszpanii, a nie Łukasz. Dokąd poleciała Kasia? Do Hiszpanii czy do Wielkiej Brytanii? Do Hiszpanii. Ona poleciała do Hiszpanii. Okay. Pierwszego dnia wybrała się na plażę. Czy Kasia pierwszego dnia poszła na plażę? Tak, ona wybrała się na plażę, czyli poszła na plażę. Dokąd Kasia poszła pierwszego dnia? Na plażę czy do kina? Na plażę. Kasia pierwszego dnia wybrała się na plażę, a nie do kina. Kto wybrał się na plażę? Ciotka czy Kasia? Kasia, Kasia wybrała się na plażę. Czy Kasia poszła na plażę drugiego dnia? Nie, nie drugiego, pierwszego dnia, czyli od razu jak przyjechała pierwszego dnia, wtedy wybrała się na plażę. Ona postanowiła, że nauczy pływać, że nauczy się pływać na desce. Co postanowiła Kasia? Postanowiła, że nauczy pływać się na desce. Kasia postanowiła nauczyć się pływać na desce. Czy Kasia postanowiła mm, skakać na spadochronie? Nie, ona nie postanowiła skakać na spadochronie, tylko postanowiła, że nauczy się pływać na desce. Na pierwszy rzut oka wydawało jej się, że to jest bardzo łatwe. Czy na początku wydawało jej się, że pływanie na desce jest bardzo łatwe? Tak, na pierwszy rzut oka, czyli na początku. Od razu wydało jej się, że to jest bardzo łatwe. Co jej się wydało bardzo łatwe? Pływanie na desce. Kasi na pierwszy rzut oka, czyli na początku wydawało się, że pływanie na desce jest bardzo łatwe. Czy na pierwszy rzut oka Kasi wydawało się, że pływanie na desce jest bardzo trudne? Nie Na pierwszy rzut oka wydawało jej się, że to jest bardzo łatwe Jednak Kasia nie mogła nawet ustać na desce Kto nie mógł ustać na desce? Kasia Kasia nie mogła nawet ustać na desce Czy Kasia mogła stać na desce? Czy potrafiła stać na desce? Nie, ona nawet nie mogła ustać na desce Nie wiedziała jak to zrobić To było dla niej bardzo trudne Ciociu, znasz kogoś, kto może nauczyć mnie jak pływać na desce? Zupełnie nie wiem jak to zrobić To dla mnie czarna magia Czy Kasia yy, umiała pływać na desce? Nie, to była dla niej czarna magia, czyli nie wiedziała jak to zrobić Nie wiedziała jak pływa się na desce hmm, Kto nie wiedział jak pływa się na desce? Kasia, Kasia nie wiedziała jak pływa się na desce Czy to było dla niej łatwe? Nie, to nie było dla niej łatwe. To, było, to była dla niej czarna magia, czyli nie wiedziała, jak to zrobić. Nie wiedziała, jak pływa się na desce. Czy Kasia spytała ciocię, czy zna kogoś, kto może nauczyć ją pływać na desce? Tak, ona zapytała ciocię, czy ciocia zna kogoś, kto może nauczyć ją Pływać na desce. Czy zna takiego nauczyciela? Kto mógłby nauczyć ją pływać na desce? I co odpowiedziała ciocia? Ciocia powiedziała „Jose jest prawą ręką ratownika. On na pewno może nauczyć się jak pływa się na desce. Powiedziała ciocia Beata. Kto jest prawą ręką ratownika? Jose. Jose jest prawą ręką ratownika. Kto jest pomocnikiem ratownika? Kto pomaga ratownikowi? Jose czy Kasia? Jose. Jose jest pomocnikiem ratownika. On jest prawą ręką ratownika. Czy Jose może nauczyć Kasię, jak pływa się na desce? Tak, Jose może nauczyć Kasię jak pływa się na desce On jest prawą ręką ratownika i na pewno wie jak pływa się na desce Kasia codziennie chodziła na plażę, a Jose uczył ją jak pływać na desce Czy Kasia chodziła na plażę co drugi dzień? Nie, ona nie chodziła co drugi dzień Ona codziennie chodziła na plażę Czyli każdego dnia Kto uczył Kasie jak pływać na desce? Ciocia czy Jose? Jose José uczył Kasie jak pływać na desce A nie ciocia Ciocia nie uczyła jej jak pływać na desce Czego José uczył? Kasię. Jak pływać na desce? Jose uczył Kasię, jak pływać na desce. Czy on uczył. Czy on codziennie uczył Kasię, jak pływać na desce? Tak. Jose codziennie uczył Kasię, jak pływać na desce. Ona Codziennie chodziła na plażę i Jose uczył ją, jak pływać na desce. Wkrótce Kasia nauczyła się, jak pływać na desce. Czy Kasia szybko nauczyła się, jak pływać na desce? Tak, ona wkrótce nauczyła się, czyli szybko nauczyła się, jak pływać na desce. Czego nauczyła się Kasia? Jak pływać na desce? Ona nauczyła się, jak pływać na desce. Kto nauczył się, jak pływać na desce? Kasia czy ciocia? Kasia. Kasia nauczyła się, jak pływać na desce, a nie ciocia. Czas szybko mijał i Kasia musiała wracać do Warszawy. Czy czas mijał powoli? Nie, czas nie mijał powoli. Czas szybko mijał. Kto musiał wracać do Warszawy? Kasia. Kasia musiała wracać do Warszawy. Dokąd musiała wracać Kasia? Do Warszawy czy do Madrytu? Do Warszawy. Kasia musiała wracać do Warszawy Czy ciocia Kasi musiała wracać do Warszawy? Nie, nie, nie Nie ciocia Kasi tylko Kasia musiała wracać do Warszawy Ona wciąż kochała Łukasza Czy Kasia już nie kochała Łukasza? Nie Ona wciąż go kochała Kogo Kasia kochała? Łukasza. Ona wciąż kochała Łukasza. Czy ona nadal kochała Łukasza? Czy ona ciągle jeszcze kochała Łukasza? Tak, ona wciąż, czyli nadal, ciągle jeszcze, cały czas kochała Łukasza. Może ja rzeczywiście dzielę włos na czworo i czepiam się niepotrzebnie? Pomyślała Kasia? Czy Kasia pomyślała, że mm, Zbytnio czepia się szczegółów I niepotrzebnie y, Denerwuje się na Łukasza? Tak, ona powiedziała, że być może Rzeczywiście Dzieli włos na czworo Czyli może rzeczywiście y, Przejmuje się za bardzo szczegółami bałagan to może nie jest nic aż tak ważnego ok? dzieli włos na czworo czyli niepotrzebnie denerwuje się z byle powodu postanowiła wrócić do Łukasza i nauczyć go porządku czy Kasia pomyślała, że wróci do Łukasza? tak ona postanowiła wrócić do Łukasza i nauczyć go porządku. Czy ona yy, chciała nauczyć go jak sprzątać, jak robić porządek? Tak, ona postanowiła, że nauczy Łukasza robić porządek, nauczy go porządku.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 Czyli, że będzie wielki bałagan. Ale co się okazało? Czy okazało się, że był e, bałagan? Czy okazało się, że Łukasz wszystko pięknie posprzątał? Okazało się, że nie było bałaganu. Okazało się, że Łukasz wszystko pięknie posprzątał. Czyli zrobił piękny porządek. Wszystko było Czyściutkie i poukładane na swoim miejscu. Czy Łukasz czekał na powrót Kasi? Tak, on czekał na powrót Kasi, czyli czekał, kiedy Kasia wróci. Wszystko pięknie posprzątał i w czystym mieszkaniu czekał, aż Kasia wróci. Okej. Okay. Tak kończą się pytania, tak kończy się dzisiejsza historyjka. Jeśli macie chęć, posłuchajcie jeszcze kilka razy tej historyjki i spróbujcie odpowiadać na pytania na głos. A na dziś to już wszystko. Zapraszam Was na następne idiomy, na następne powiedzenia po polsku i na następne historyjki. Papa, pa. cześć, do usłyszenia następnym razem.